Ruszyłam do domu, zastanawiając się, w czym właściwie Batp miałaby mi pomóc, skoro zastraszanie watachy Fanny wzięła już na siebie. Słyszałam, że masz do rozpoznania parę klątw i trochę zaklęć do zdjęcia, powiedziała krucza bogini między jednym kęsem a drugim. Stół przed nią faktycznie był zastawiony jak na ucztę, a ona wgryzała się w malutkie paszteciki i popijała je barszczem z litrowego kufla. Wyglądało na rozbawioną, co niepokoiło mnie chyba bardziej, niż gdyby ciskała przekleństwami. Gniew bogini był przewidywalny. W czarnej tunice haftowanej srebrną nicią w misterne plecionki i z włosami jak skrzydło kruka, splecionymi teraz w luźny warkocz opadający do kolan, sprawiała wrażenie niemal swobodnej. Jakby wpadła do nas w swój dzień wolny od pracy bogini. Ostatnim razem widziałam ją w zakrwawionych ciuchach i pancerzu ze skóry oraz metalowych kółek i guzów. Babcia nie powinna cię niepokoić. Poradzę sobie ze zdjęciem zaklęć. Zapewniłam ostrożnie, nie chcąc jej rozdrażnić. Nie ma sprawy, nudziłam się, powiedziała i uniosła kufel, dopijając barszcz jednym haustem. Otarła krople buraczkowej czerwieni z ust i brody, rozmazując je jak krew. Puściła mi oko i wytarła się ponownie, tym razem rękawem tuniki. Dobra, zabierajmy się do roboty. Z tej części piwnicy, gdzie Olaf zamknął mężczyzn watachy i gdzie teraz panoszyła się fani, nie dochodził żaden dźwięk. Nie byłam pewna, czy brak krzyków to dobry znak, czy wręcz przeciwnie. Poprowadziłam badb w drugą stronę. Duże pomieszczenie, gdzie Olaf ulokował kobiety, służyło zwykle jako lazaret. Wilki, które były ciężko ranne lub które dopadła lecznicza gorączka, stanowiły często zagrożenie dla siebie i otoczenia, więc tu mogły dochodzić do siebie w spokoju i izolacji. Długa sala o zakratowanych okienkach pod sufitem umeblowana była adekwatnie do funkcji. Kilka klatek dla lołpów w jednym kącie, na szczęście pustych, i dwa rzędy metalowych łóżek z jasną, łatwą do prania pościelą. Niewiele więcej. Górne lampy, ostre jarzeniówki. Były wyłączone, więc jedyne źródło światła stanowiły dwie nocne lampki przy posłaniach. Wilczyce zbite w grupkę jak przestraszone ptaki, Siedziały na dwóch ostatnich łóżkach, w rzędzie przytulone do siebie. Drgnęły nerwowo, słysząc skrzypnięcie drzwi i odgłos kroków. Kiedy weszłam w krąg światła, odetchnęły. Ale gdy tylko zobaczyły kroczącą za mną, Batp wpadły w panikę. Proszę nie, zawołała błagalnie Danuta, zrywając się z łóżka i stając między nami a młodszymi kobietami. Spokojnie, Batp jest tu, żeby pomóc, powiedziałam. Nie uwierzyły. Cóż, Batp, jedno z wcieleń Morigan. Miała swoją reputację. Od ponad tysiąca lat zbierała duszę z pól bitwy i raczej nie kojarzyła się z przyjemnymi chwilami. Teraz też nie pomagała. Z ramionami zaplecionymi na piersi świdrowała kobiety czarnymi jak paciorki oczami, przekrzywiając ptasio głowę. Faktycznie zaklęte? Mruknęła po chwili, smakując językiem powietrze. Jak chcesz to zrobić? Spojrzałam na nią zaskoczona. Wzruszyła ramionami. Foil tiarna powiedziała, że mam być po-moc-na. Przesylabizowała to słowo, jakby dopiero je poznawała i nie do końca rozumiała jego znaczenie. Ym, klasycznie. Słona woda, bursztyn i odplatanie. Jak urok? W sumie można i tak, przyznała. A jak ty byś to zrobiła? Zapytałam. Och, ja bym po prostu przepaliła okowy impulsem magicznym. Tak jest szybciej. Jedno dotknięcie i po sprawie, stwierdziła. Ym. Może dla niej. Ja, nawet po naładowaniu się pokorek magią, nie miałam dość mocy, by tak zadziałać, a już na pewno nie pięć razy. Z klątwą dałam z siebie wszystko i jeszcze trochę, a podejrzewałam, że zaklęcia miały tego samego autora. Z drugiej strony, moja metoda była nie tylko bardziej czasochłonna i energochłonna, była też bolesna dla ofiary. Takie uroki muszą głęboko wgryźć się w wolę i ducha by zdusić instynkty i faktycznie zagrozić śmiercią, gdyby ofiara zdołała przełamać zakaz. Co oznaczało, że jeśli chciałam je zdjąć, musiałam te haczyki brutalnie wyszarpnąć. Czy twoja metoda jest bezpieczna dla ofiar zaklęcia? Zapytałam ostrożnie. Zazwyczaj, przyznała. Chyba, że mają jakieś dodatkowe pułapki albo, nie wiem, słabe serce. Wtedy może być różnie, ale zazwyczaj przechodzą rytuał śpiewająco. Przymknęłam powieki, rozważając, czy warto zaryzykować, ale decyzja nie należała do mnie. Możemy was uwolnić od zaklęcia milczenia, powiedziałam do wilczyc. Albo zrobię to ja i będzie to długi i mało przyjemny proces, albo zajmie się tym badp i przynajmniej będzie szybko. Patrzyły na nas uważnie. Po chwili Danuta odezwała się ostrożnie. Nie śpieszy nam się. Możemy zrobić to wolno. Skinęłam głową i ruszyłam do drzwi, gdzie wark już czekał z wiadrem słonej wody, świecami i kadzidłem z bursztynu i szałwi. Wszystko na szpitalnym wózku na kółkach. Przepchnęłam go przez pomieszczenie i ustawiłam przed wolnym łóżkiem. Batpros siadła się naprzeciwko. Z ramionami skrzyżowanymi pod głową i łokciami sterczącymi w górę jak ostrzeżenie. Od kogo zaczynamy? Zagadnęłam. Danuta znów poszła na pierwszy ogień. Czy zaklęcie jest świeże? spytałam zapalając świece. Z dziś, z tego tygodnia starsze? Danuta skrzywiła się, próbując odpowiedzieć. Bez szalika od razu rzucały się w oczy pogrubione, ciemniejące z wysiłku żyły na szyi, gdy zaklęcie zacisnęło się wokół niej, tłumiąc słowa. Sprawdź splot słoneczny, odpowiedziała krucza bogini. Zaczyna się w gardle, ale z czasem pełznie niżej, aż do serca. Hmm, to faktycznie było pomocne. Poprosiłam Danutę, by odpięła kilka guzików koszuli. O cholera. Wyrwało mi się, bo poniżej kołnierzyka było dużo gorzej. Mostek miała ciemnofioletowy, jakby brała udział w kraksie samochodowej i pasy zostawiły ją całą w siniakach. Miesiąc? Może trochę dłużej, zawyrokowała batb. Będzie bolało uprzedziłam lojalnie. Nie mogłam im dać żadnych leków przeciwbólowych, bo na ten rodzaj bólu działałoby tylko opium albo laudanum, a kobiety musiały pozostać przytomne. Narysowałam szybki, krąg ochronny. Na wypadek, gdyby coś poszło nie tak i trzeba było utrzymać zaklęcie w zamkniętej przestrzeni. Zapaliłam kadzidło i świece. Biały dym uniósł się cienką smuszką pod sufit, a potem jakby wyczuwając zaklęte wilczyce, zaczął się owijać wokół nich niczym wąż, naznaczając je do rytuału. Sięgnęłam po znak widzenia. Teraz dostrzegałam nie tylko siniaki i ciemne żyły, ale też cienkie, czarne nici zaklęcia. Oplatało gardło Danuty ciasno, warstwa po warstwie i wnikało głęboko pod skórę. Będzie jazda. Skupiłam moc i wyszeptałam inkantację otwarcia, szukając początku nici. Zaczęłam odplątywać czarne pasma, owijać je wokół palców niczym kłębek zła i mrocznej magii, tak lodowatej, że kąsała mnie w dłonie i sprawiała, że palce sztywniały. To była walka o każdy centymetr. Czasem uroki puszczały natychmiast, gdy tylko zaczynało się je luzować. To zaklęcie było inne. Aktywnie walczyło o to, by pozostać na miejscu. Podspływał mi po czole i wzdłuż kręgosłupa, gdy nawijałam nić, odrywając ją od duszy Danuty. Cała sztuka polegała na równowadze. Nie za mocno, by nie zerwać nici, bo wtedy musiałabym zaczynać od nowa, ale wystarczająco mocno, by wyszarpać haczyki. Tej cholernej nici nie ubywało. Najprawdopodobniej za każdym razem, gdy kobieta walczyła z zaklęciem albo próbowała coś powiedzieć, ta się rozrastała. Zapuszczała głębiej w duszę. Miałam wrażenie, że minęło już pół godziny, a końca wciąż nie było widać. Danuta trzymała się dzielnie przez pierwsze pięć minut. Potem każde szarpnięcie wyrywało z jej piersi warkot i krzyk bólu. A gdy zeszłam w okolice mostka, ból był już tak intensywny, że krzyczała i płakała niemal bez przerwy, zaciskając palce na kołdrze. Moje dłonie były poczerniałe od magii. Zaklęcie owijało się wokół palców tak mocno, że opuszki zrobiły się fioletowe i lodowate. Instynkt szeptał mi, że powinnam się tego pozbyć, że to zło, ale nie mogłam przerwać. Ten rodzaj magii, śliskiej i lodowatej, był mi zupełnie obcy i budził niepokój. Wrzaski danuty dźwięczały mi w uszach, a pot spływał do oczu. Wilczyca trzęsła się. Całe jej ciało drżało niekontrolowanie. Zacisnęła zęby na wardze tak mocno, że poczułam zapach krwi, jeszcze chwila i zemdleje, a jeśli straci przytomność, proces będzie znacznie trudniejszy. Już blisko. Wymamrotałam, pocieszając nas obie. Płomienie świec podskoczyły w potwierdzeniu. Zapach palonych włosów i goryczy wnętrza pestek wiśni wiercił w nosie. Ostatnie kilkanaście centymetrów mrocznej nici było najtrudniejsze do odplątania. Sięgały prawie do serca, oplatając mostek czarną winoroślą. Musiałam szarpnąć naprawdę mocno. Żeby odczepić ostatnie haczyki, krzyk Danuty był już tylko ochrypłym rzężeniem. A gdy w końcu oderwałam resztę i cofnęłam się gwałtownie, zobaczyłam, że dłonie mam czarne aż ponad garstki. Zanurzyłam je w słonej wodzie, która natychmiast zaczęła bulgotać, pożerając zaklęcie. Efekt był taki, jakbym odmrożone dłonie wsadziła we wrzątek. Iskry bólu sięgały aż do łokci. Oddychałam ciężko, spocona jak mysz. Z Danutą nie było lepiej. Zwinęła się w kłębek i szlochała cicho. Aż tak? Zapytała z uprzejmem zainteresowaniem Badb. W życiu nie odplątywałam czegoś tak podłego, przyznałam. A w swoim czasie zdejmowałam śmiertelne uroki z wampirów i parę innych główien. Mam ochotę zapleść klątwę odbicia na tego, który sporządził to zaklęcie. Dodałam. Może najpierw dowiedz się, kim był. Ktoś taki jak ja. Odbiłby je z powrotem do ciebie, zauważyła, a ja westchnęłam, bo nigdy nawet nie pomyślałam o takiej możliwości. Bogowie naprawdę nie grają czysto. Czerni z moich dłoni rozpuszczała się w słonej wodzie, odsłaniając pomarszczoną, czerwoną skórę. Bluza kleiła mi się do pleców, a włosy do spoconego czoła. Miałam dość zapasów mocy, żeby nawet nie zbliżyć się do wydrenowania, ale ciało było zmęczone i najchętniej położyłabym się choćby na chwilę. Albo na dwie godziny. Wciąż miałam jednak cztery ofiary zaklęcia, wymagające mojej pomocy. Która następna? Zapytałam. Odpowiedziała mi cisza. Wilczyce wymieniały spojrzenia, jakby prowadziły telepatyczną naradę, a potem Agnieszka spojrzała na Batb i zadała pytanie, którego się nie spodziewałam. Z tobą krucza pani będzie szybciej? Badp wstała z łóżka i przytaknęła. Ale nadal będzie bolało. Zaznaczyła tonem, którym równie dobrze mogłaby powiedzieć: Reklamacji nie przyjmujemy. Agnieszka skinęła głową i zrobiła krok w jej stronę. Bad schwyciła ją za gardło, a jej paznokcie zmieniły się w szpony, nakłuwając skórę z powitą czarnymi nićmi, by uronić krople krwi. Magia uderzyła w wilczycę jak błyskawica. Całe jej ciało naprężyło się i na kilka sekund zawisła bezwładnie w uchwycie bogini. Głośny bulgot wyrwał się z jej gardła. Ale nie zdołała nawet krzyknąć. Czerni zaklęcia bladła, dymiąc na skórze. Batp rozprostowała palce, a wilczyca bezwładnie osunęła się na podłogę. Zdążyłam ją złapać zanim uderzyłaby głową o metalową ramę łóżka. Ułożyłam ją na posłaniu obok Danuty. Oddychała ciężko, ale wyglądała lepiej niż moja pacjentka. Naprawdę jesteś szybka? Wyjąkałam w szoku. Bat uśmiechnęła się z zadowoleniem. – To nie bóstwo? – zawyrokowała. – Możesz próbować zaklęcia odbicia. – Wiesz, kto to rzucił? – zapytałam. – pokręciła głową. – Dopiero gdy poczuję jego krew, będę wiedziała, że to on. Super pomocne. Wystarczy zagonić w jedno miejsce wszystkich czarnych magów z okolicy i utoczyć im po kilka kropli krwi, żeby krucza pani mogła jej posmakować drobiazg. – Dobra, która następna i którą metodę wybiera? – zapytałam. Żadna nie rwała się do oczyszczania przeze mnie. Nic dziwnego, równie dobrze mogłam spytać, czy wolą szybką kulkę, czy torturę tysiąca cięć. Batp nie protestowała. Była tak pomocna, że zaczynałam podejrzewać, że nie tylko obiecała to Fanny, ale może przegrała z nią jakiś zakład i teraz spłacała dług. Ich pociąg do rywalizacji dorównywał upodobaniu do chaosu. W czasie, w którym ja uporałabym się z jednym zaklęciem, ona oczyściła całą pozostałą czwórkę. Zanim skończyła z ostatnią, Agnieszka była już przytomna i siedziała z szeroko otwartymi oczami, obserwując postępy rytuałów. Danuta wciąż kuliła się na posłaniu z twarzą mokrą od łez. No cóż, na miejscu wilczyc chyba też wybrałabym metodę Batp. Kiedy bogini skończyła, wszystkie pięć wilczyc oczyszczonych z zaklęcia leżało na łóżkach, dochodząc do siebie. – Dobra, załatwione, daj im chwilę czy dwie, zanim zaczną mówić. Ciało i głowa muszą przetrawić, że więzów już nie ma. Rzuciła niedbale, opukując dłonie w słonej wodzie, po czym wytarła je o tunika na udach. Podałam wilczycom szklanki wody z elektrolitami. – Twoje dziarna mówiła, że macie też nieaktywowane klątwy śmierci. – zapytała Bat, jakby chwila bezczynności zwyczajnie ją nużyła. Przytaknęłam. – Może z nich wyczytamy więcej niż z samego zaklęcia? Zaproponowała. Cóż, nie miałam lepszego pomysłu. Klątwy? Małe kulki w woskowych otoczkach nadal leżały w papierowej torebce, a ta spoczywała w niedzianym pudełku w lodówce. Inge uznała, że tak będzie bezpieczniej, bo wosk się nie stopi. I było w tym sporo logiki. Wyciągnęłam pudełko i chciałam postawić je na stole, ale bat pokręciła głową. Lepiej na zewnątrz. Nie wiadomo, co dokładnie w nich siedzi, powiedziała. Dreszcz przebiegł mi po plecach, ale wyniosłam pudełko na dwór, aż na drewniany stół piknikowy daleko od placu zabaw i przedszkola. Najbliższa lampa była przy ślizgawkach, więc tu docierało tylko trochę światła, ale bogini to nie przeszkadzało. Bat kiwnęła ręką, żebym się odsunęła. Machała nią tak długo, aż stanęłam dobre pięć metrów od niej. Wtedy otworzyła pudełko. Wyłuskała z papieru jedną kulkę i przyjrzała się jej uważnie. Jej oczy połyskiwały szklistą czernią. Bardziej krucze niż ludzkie. I nagle rozgryzła ją, jakby uległa natrętnym myślom albo pomyliła ją z zdrażą w rozmiarze XL. Z gardła wyrwało mi się przerażone sapnięcie, a ona spojrzała na mnie z zaciekawieniem i uniesionymi brwiami, jakby pytała co tam. Przeżuwała pieprzoną klątwę jak przekąskę. Nawet oblizała palce. Miałam ochotę rzucić się do ucieczki i z krzykiem pobiec w las. Mm. Dziwnie patrzysz, odezwała się batwy, wydłubując coś z pomiędzy zębów długim pazurem. Nie wiedziałam, czy mogę powiedzieć prawdę bez ryzyka, że się obrazi, więc tylko wydukałam. Czasem zapominam, że nigdy nie byłaś człowiekiem. Wbiła we mnie czarne koraliki oczu, jakby zastanawiała się nad moimi słowami. Czy to, że nie umieram? Przypominę ci, że ty byś umarła? Zapytała z zainteresowaniem. E, tak, w gruncie rzeczy tak. Pokiwała głową, po czym sięgnęła po kolejną kulkę. Chrupnięcie wosku przypominało odgłos pękającej czekolady. Blasnęła głośno, potem zjadła ostatnią. Przegryzła ją na pół, zaglądając w ciemne, żywiczne wnętrze i obwąchując je z namysłem. Gdy połknęła ostatni kawałek, beknęła głośno jak niemowlę, któremu zaraz się uleje. Bat miała mocniejsze zwieracze żołądka niż przeciętny noworodek, ale i na nią klątwy nie spłynęły bez śladu. Zamigotała, a jej twarz na kilka sekund przybrała krucze rysy z długim, ostrym dziobem i okrągłymi czarnymi oczami. Otworzyła dziób i zakrakała w ciemne niebo. Po chwili znów była w swojej ludzkiej, czy raczej przypominającej ludzką postaci, krzywiąc się w czymś, co chyba miało być uśmiechem. Ale naturalna drapieżność Batp dodawała temu za dużo zębów. – Dawno nie smakowałam tej magii. Dziś jest ich niewielu – powiedziała z namysłem. – Mag, wiedźma czy czarnoksiężnik? – zapytałam, czując napięcie w całym ciele. Pokręciła głową. – Takich jak on nazywaliśmy – choran. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego określenia i po mojej minie Badb od razu rozpoznała, że chętnie przyjmę wyjaśnienia. – Wymieniał ofiary na magię, ale nie ograniczał się do handlu z demonami jak Czarnoksiężnik, czy z bóstwami jak mag. To nie wyznawca, lecz handlarz. Handlował z każdym, kto mógł mu coś zaoferować. Ten tu, na przykład, musiał jakiś czas temu zawrzeć układ z dżinnem i przynajmniej jednym pomornikiem, bo klątwa smakuje jednym i drugim. Stary musiał być, bo pomarników jeszcze mniej dziś niż choranów. Za pomarnikami czasem tęskno. Miały rozmach, sukiń synny. I jak się któryś zapędził w gniewie, to zaraza szła przez całe miasta. Za choronami nikt łzy nie uroni, bo to gnidy bez lojalności i własną matkę sprzedaliby za moc. Gdyby tylko ktoś chciał tę ich matkę kupić. To czarna magia, prawda? Upewniłam się. Skrzywiła się i rozłożyła ręce. Ta klasyfikacja choranów nie dotyczy nie ma białych horanów. Od początku magia wymaga ofiar, dużo ofiar, zwłaszcza gdy handlujesz z dżinami. Te mają koński apetyt i mnóstwo warunków specjalnych zamyśliła się. Czyli musimy szukać trupów? Nie da się składać ofiar, nie zostawiwszy za sobą ciał myślałam głośno. Batb pokiwała głową. Normalnie to miałoby sens, ale ten Horan jest martwy. Dlatego klątwa osłabła. Osłabła? Zapytałam, czując, jak uginają się pode mną kolana. Jeśli osłabiona wersja prawie wykończyła mnie i Olafa w kilkanaście sekund, to jak silna byłaby za życia Horana? Batb pokiwała głową. Nadal miały kopa, a więc nie żyje od niedawna, od dwóch góra trzech dni. Ale po jego śmierci straciły sporo potencjału. Pytania kłębiły mi się w głowie. Skąd u diaska, Wataha wytrzasnęła Chorana? Magicznego tak rzadkiego, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. Co dostał w zamian za klątwę? Miałam ochotę szybko przeliczyć przedszkolaki, upewnić się, czy żadnego nie brakuje, bo nic nie dawało tyle mocy, co krew dziecka. Krew zmiennego była nieco słabsza. Krew zmiennego dziecka. Na wagę złota dla kogoś, kto odprawia rytuały ofiarne. O Cierna będzie wiedziała, odezwała się nagle Batb. Już tu idzie, więc możesz ją pytać. I faktycznie zmierzała w naszą stronę srogo wkurwiona, z ramionami po łokcie, unurzanymi we krwi. Skórwy syny, mamrotała. Poczekajesz się dowie, że jedna wiedźmia kulka klątwy była dla ciebie. Rzuciła Batb. Co? zawołałam. To przecież logiczne, nie? Na drodze do przejęcia stada staliście. Olaf, ty, Inga i Warg. Wyjaśniła, jakby sama rozważała taką opcję. Warknęłam instynktownie na samą myśl. Uśmiechnęła się, jakby moje warczenie było czymś rozczulającym, co robi dziecko naśladujące praprababcie. Zostało z nich dość, by ich przesłuchać? Zapytałam, gdy Fanny stanęła przed nami. Zależy od perspektywy, powiedziała. Ale nie musisz ich maglować, wszystko już wiem. Chodźmy do Olafa. Nie będziesz musiała powtarzać dwa razy. Zaproponowałam. Prychnęła, jakby nigdy jej to nie groziło, ale ruszyła ze mną, kiedy wzięłam ją pod ramię. Nagle zrozumiałam, że to koniec tej historii. Moje ciało wiedziało to szybciej niż głowa. Rozduźniło się, gdy tylko Fanny opuściła lochy. Nie wyglądała na kobietę, która odkłada wymierzenie sprawiedliwości na później, bo akurat chciała pogawędzić. Najpewniej no nie było już więc kogo zabijać. A Fanny... Miała wszystkie odpowiedzi, których łaknęłam. Rozdział 53. Świt malował niebo na różowo, a ja wciąż nie mogłam zasnąć. Siedziałam na werandzie, przetrawiając wszystko, co się wydarzyło w domu stada przez ostatnie godziny. Fanny naprawdę nie caskała się z watachą i wyciągnęła z typów całych, misterny, pieprzony plan. Ta wiedza zmusiła mnie, by poprzestawiać w głowie motywy, i dotychczasowe założenia. Przybyłam tu z powodu biarka i krzywdy, jaka go spotkała z rąk ojca, bolka i ducha. Skąd mogłam wiedzieć, że był to zaledwie wycinek znacznie bardziej pojebanej całości? Problemem wcale nie było to, że biarka był gejem. Wbrew temu, co sądził, to nie dlatego ojciec go nienawidził i oddał w ręce sadysty. Możliwe, że zawód, jaki czuł z powodu orientacji syna, ułatwił mu decyzję ale nie założyłabym się nawet o pięć złotych, że postąpiłby inaczej, gdyby Biarkę okazał się heteroseksualny. Dla Edmunda syn był po prostu łatwą ofiarą. Dzieckiem, z którym nie czuł się związany i na którym wyładował złość na byłą żonę. Gdyby się nie pojawił, musiałby poświęcić inne z dzieci członków watachy. Tam zaś wybór byłby trudniejszy, a opór matek znaczący. Powrót Biarkę spadłby mu jak z nieba. Dlatego wysłał do niego list, namawiając go do odwiedzin. Cała machina ruszyła na długo przed przyjazdem chłopaka do Trójprzymierza. Edmund nigdy nie pogodził się z tym, że Olaf przejął stado. Nie podobało mu się także to, że ja, wiedźma bez możliwości przemiany, mam w tym stadzie swoje miejsce. Czaił się na pozycję Alfy jeszcze za czasów poprzednika Olafa, jednak zabrakło mu jaj i pewności, że stado za nim pójdzie, więc nie rzucił otwarcie wyzwania. Ale kombinował i nie był w tych zapędach osamotniony. To właśnie ta ambicja stała się fundamentem, na którym zbudował Watachę. A wtedy pojawił się Olaf z gromadą skandynawskich wilków, rzucił staremu Alfie wyzwanie i przejął terytorium oraz stado. Nie tylko wygrał pojedynek o stanowisko, ale też dał wilkom strój przymierza coś ekstra, Nadzieje na zmianę. Zaprowadził nowe porządki. Zapewnił zaplecze finansowe, o jakim wcześniej mogli tylko marzyć, pracę dla wszystkich, którzy chcieli pracować, opiekę dla tych, którzy pracować nie mogli, przedszkole i szkołę dla dzieci, wsparcie dla rodzin. W kilka miesięcy przebudował stado i pozbył się tego, co je osłabiało. Edmund nie był tym zachwycony, ale rozumiał, że siłą Olafa nie są tylko mięśnie, to też wyzwanie go na pojedynek nie rozwiązałoby sprawy. Więc knuł, Szukał sprzymierzeńców i przewagi w konflikcie, o którego istnieniu Olaf nawet nie wiedział. Aż znalazł, cholera wie jak, chorana. Ściągnął go do Trójprzymierza. Podpowiedział, gdzie może się rozłożyć ze swoim kramikiem. Kupił od niego śmiertelne klątwy i zaklęcia dla wilczyc, które nie były na tyle entuzjastycznie nastawione do jego planu, by mógł im zaufać, że nie zadenuncjują go Olafowi czy mnie. A jak zapłacił za klątwy? Tu pojawia się biarkę. Syn marnotrawny i idealny baranek ofiarny. To duch był choranem. Biarka dobrze wyniuchał, że to magiczny. Członkowie Watachy znali go jako Bernarda, choć było to imię równie fałszywe jak wszystkie aliasy, pod którymi odnajdywało go Queer Komando. Nikt nie wiedział, jak naprawdę się nazywał. Żył za długo, by ktoś to pamiętał. I fakt, że był choranem stanowił brakujący element zagadki. Odpowiedź na pytanie, co motywowało go do tego, by zakładać kolejne dziwne przedsięwzięcia, które sprowadzały się do tortur i zamęczania ludzi. Klinika konwersyjna, mordercze egzorcyzmy czy ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania, gdzie zagłodził tak wiele osób, wszystkie miały jeden cel. Dostarczanie kolejnych ofiar do jego prawdziwej praktyki, jaką było handlowanie mocą z silniejszymi bytami. Składał ofiary i czerpał mocy z ich śmierci. Może nie musiał ich przy tym torturować, ale wiadomo, że długa i bolesna śmierć pasie czarną magię lepiej niż ta szybka. A kontrakty i zgody podpisywane przez ofiary i ich rodziny były częścią handlowej natury magii Horana. Otwierały mu pole do działania w podobny sposób jak cyrograf podpisywany z demonem, który daje mu władzę. Owszem, Edmund wiedział, na co wskazuje syna a wilki z watachy stoczniowej nie miały z tym najmniejszego problemu. Wilczyc nie wtajemniczyli. Nie ufali do końca zaklęciu milczenia. I właśnie dlatego Edmund i Bolko ścigali biarkę aż do tornu. Horen był wściekły, bo stracił zapłatę. Groził ujawnieniem ich planu, jeśli nie dostarczą mu wilka w ofierze, mogli zwrócić biarkę albo poświęcić któreś z dzieci. Już mieli ustalone, że za biarkę nikt nie zapłacze. A kontrolowanie wilczyc po zniknięciu jednego z młodych byłoby znacznie trudniejsze. Gdyby nie Wawrzyniec i jego przyjaciele, którzy dopadli ducha zanim Edmund zdążył użyć klątwy, no cóż, pewnie Watasze by się udało. Wątpię, żebym zdołała przepalić tę klątwę w pełni jej mocy za życia Horana. Kiedy fani powtórzyła mi wszystko, co wyciągnęła z więźniów, przez dłuższą chwilę siedzieliśmy jak ogłuszeni. Nie mieściło mi się w głowie, że ktoś mógłby się posunąć aż tak daleko, by zdobyć stołek. Przecież stado nie poszłoby za nim, nawet gdyby wygrał. Powiedział tylko Warg. Gdyby zabrakło Olafa, Inge, Dory i ciebie, byliby zdruzgotani i pogrążeni w żałobie. Osłabieni nią na tyle, że przejęcie stada byłoby łatwiejsze, odparła fanny. A przynajmniej tak mu się wydawało, mruknął Bjorn. I miał rację. Nasza czwórka nie wyczerpywała listy wilków dominujących bardziej niż Edmund. Musiałby zrobić dalsze czystki i w końcu by się potknął, chyba że zawarłby kolejną umowę z Horanem i zapłacił mu niepokornymi wilkami. Co z Watachą? Żyją? Zapytałam fani. Moje wcześniejsze wątpliwości, czy wszyscy zasłużyli na śmierć, teraz osłabły. Cóż, żyją. Poniekąd, odpowiedziała wymijająco Fanny. I tak dowiedzieliśmy się, co im zrobiła. Według wilków ze stada nie mogła wymierzyć gorszej kary. Odebrała im muniny. Dosłownie wyrwała im je strzewi. Zostawiła ich w pełni ludzkimi, osłabionymi i bez przewagi wilczych genów. Zabrałam wilki do siebie. Może jeszcze zdołam je naprostować, nauczyć, co naprawdę znaczy bycie dominującym wilkiem i jaką ponoszą odpowiedzialność wobec słabszych w stadzie, oświadczyła spokojnie. Zrehabilitują się. Albo zginą, próbując, dodała Badb. Ze światy mogą być jak kolonia karna, jeśli na to zasłużysz, uśmiechnęła się drapieżnie. I faktycznie, kiedy później zeszłam do piwnicy, by się im przyjrzeć, dawne wilki z Watachy prezentowały się żałośnie. Zniknęły wilcza siła i mięśnie, pewność siebie też skorodowała pod naporem boskiej mocy. Może nawet żałowali, że poszli za Edmundem, ale na żal było już za późno. Olaf dał im dwa dni na opuszczenie terytorium stada. Ich żony mogły wybrać, czy chcą iść z nimi, czy zostać w stadzie. Żadna nie zdecydowała się na odejście. Uwolnione od zaklęcia milczenia wyliczyły jeszcze więcej win swoich mężów, łącznie z tym, że znęcali się nad nimi i dziećmi od lat. Bogini gardziła przemocowcami. Przemoc pozostawała sprzeczna z tym, w co wierzyła. Silniejszy wilk ma się opiekować słabszymi. Gdy usłyszała, co działo się w domach Watachy, prawie wróciła do lochu, by dokończyć dzieła. Olaf ją powstrzymał. Śmierć byłaby dla nich teraz nadmiarem łaski. Powiedział, życie bez munina, bez stada. Nie ma nic gorszego dla tych, którzy znali tylko wilcze życie. Zgodziła się, choć z oporami. by wyglądała na zawiedzioną, że nie będą tańczyć na ciałach pokonanych. A co gorsza, zaczęła się nudzić, więc wkrótce obie ruszyły z powrotem do zaświatów. Bez wątpienia zamierzały szukać tam rozrywek na miarę swoich apetytów. Wyrok został jednomyślnie przegłosowany przez stado. Olaf zawnioskował o wotum zaufania. Kto nie zgadzał się z wartościami, które przedstawił jako obowiązujące, mógł odejść. Alfa zapewniał środki na relokacje, listy intencyjne do innych stad i zasiłek na pierwsze kilka miesięcy nowego życia. Nie było chętnych. Wotum przeszło jednomyślnie poparte pieśnią i toastem za długie życie Olafa w zdrowiu i pomyślności. I jak to z wilkami, burzliwa chryja płynnie przeszła w świętowanie tego, że wszyscy żyli, że byli tu razem cali i bezpieczni. Zaraz zaczęła grać muzyka, pojawiły się beczki z piwem i żarcie. Luna par jeszcze kilkanaście godzin wcześniej naznaczony przemocą, śmiercią i najczarniejszą magią. Oczyszczali tańcem i śpiewem odbierając wspomnieniom moc zawłaszczenia tego miejsca. To był ich święty gaj i nie zamierzali oddać go duchom we władanie. A ja wróciłam do domku, gdzie Salcia spała w kręgu ochronnym, zbiarkę w wilczej formie zwiniętym w kłębek u jej boku. Próbowałam się wyciszyć, żeby położyć się do łóżka i odpocząć. Słaniałam się na nogach. To był koszmarnie długi i ciężki dzień, a po nim... Koszmarnie długa noc, ale sen nie przychodził. W końcu wyszłam na werandę. Owinięta kocem, w zimną, listopadową noc, czekałam świtu, jakby miał przynieść ulgę. Dopiero wtedy zobaczyłam, że Miron pisał do mnie kilka razy w ciągu dnia, dopytując, co u nas, czy wszystko w porządku i kiedy wrócimy. Odpowiedziałam, że po śniadaniu ruszam do domu. Roman też pisał. Przypominał o zbliżającym się pogrzebie, na którym obiecaliśmy być. Dopytywał, kiedy skończę się zabawiać w Trójprzymierzu, bo ma już gotowy kosztorys i plany remontu. W tym, że nawet na progu trzęsienia ziemi i pogromu pewne rzeczy się nie zmieniają. Jak zapał Romana do remontów, znajdowałam zaskakująco wiele otuchy. Johan napisał krótko. Miałam się odezwać, jak wrócę, bo ma sprawę. Próbowałam się z nim skontaktować, ale nie odebrał. Zadzwoniłam do Berengara. Głupi impuls, ale pomyślałam, że będą chcieli wiedzieć, kim był duch.